Osma Woźniarski. Robak w kaplicy. Z legend waliszewskich wybrane o wypisy z dziennika Ariefija sułtykowo uzupełnione w tłumaczeniu Bratysława Tarskiego. Niespodziewanie zaciekła zima nawidziła tamtego roku nizinę. W listopadzie zeszliły się kałuże, błoto stwardniało, strupiały suche trawy. Niebo zalała szarość jednakowa, noce dłużej gościły rankiem i popołudniem wcześnie przybywały, także zdławione nimi pory dzienne ledwo wystarczały mieszkańcom Waliszów na czynienie powinności wobec gospodarstw, a rodzin. Z początkiem grudnia zamarzła martwica, jezioro o rozległych rozlewiskach, szczerzące się kępami trawisk, mętne i zdradzieckie. Krowy pasano z daleka od niego, bo trudno spostrzec było, gdzie grunt twardy, a gdzie już podmokłe progi martwicy. Stamtąd, by zadośćuczynić tym, którzy wspomnieć o pamiętnym wydarzeniu szkali, by w żadnym razie wydobyto niegdyś truchło 40 ponadłokciowe, gnijącej stwory o paszczy takiej, że kozę jednym bykęsem pożarło. Grudzień się usadowił w Nizinie. Zima śnieżystym wichrem zmalowała ją prędko, w szkodę wdzierając się rolnikom i pasterzom. Zwaliła śnieg na dachy, nie jeden zarwała przy tym, na drogi, na pola i na jezioro. Do lasu też Waliszewskiego bieli na miotło. Za dnia drogi nie znalazłbyś wśród sosen prostych. Nocą tym bardziej wszystkie tam i tu podobnie by wyglądały też nikt tam nie jeździł, oprócz drwali zatrudnionych, a jedynie co miesięcznym zwyczajem wóz tam jeden słano, szlakiem krzyżowych kaplic. Woźnica pilnował, by przed zmierzchem zajechać do wsi. Chłody po chałupach się panoszyły, wciskały trupie dłonie babom pod pierzyny, mroziły wodę w wiadrach i studniach. Starzy powiadają, że taki był mróz, że nawet diabli się z powrotem do pieka pochowali. Nie wszyscy jednak, co dopowiadali z chrapliwym westchnięciem, przeczyszczając lulki fajeczek. Tamże się wtedy zabłąkało liczne oddzieliki ruskie i polskie, wypierające się nawzajem i tropiące. Jednych i drugich mierziła biernota mieszkańców waliszów, którzy nie zawadzali, ale chętnie też ich nie gościli. Cóż się tym pierwszym dziwić, skoro z nimi działo się w waliszach jak ze sforą psów zdziczałych. Nie jeden kijem przegoniłby tych brudnych żołnierków, co się ochotniczo zroli i nędzy niekiedy zaciągali, by grabić po wsiach bezkarnie. Psi jednak ostre mieli zęby i takież pazożyska, a za byle zniewagę ciężko się odpłacali. Też i tym drugim polskim dziwić się nie warto, bo w którym domu rannego by ukryli, tam by go psi wywęszyli i z całą rodziną wywiesili w zbielałych sadach. To też w Waliszach nikt się nie wtykał w obce sprawy. Żyło się jak żyło zwykle, przyjmując kolejne najazdy żołnierków i zimy z chłodnym obojętnieniem. Za dnia pewnego na dobę przed pełnią zaszli do wsi pod zmierzchem psi wymarznięci. Chłodem i strzałami zgonieni ośmiu ich było wyrosków dzikich jeden adiutant i oficer, którego słuchali bez słowa. W karczmie pod żmijem rogatym rozwalili się po stołach koło komina, wódki kazali jadła nanieść, usługiwać sobie i w oczy nie wchodzić. Dziewka karczemna skryła się przed nimi w kuchni, gdzie kucharczyk młody umyślił sobie bronić jej rzeźnickim tasakiem mistrza do krwi ostatniej. Nie zajrzeli tam jednak, w izbie głównej pozostali, zjedli, upili się, potem posnęli. Na drugi dzień z południa, kiedy co niektórym wódka z umusów powyciekała, ubrało się tych kilku i na mróz wyszło. Jak pły po futrze rozleśli się we wsi, rannych w niedawnej bitewce na polach po chołupach szukać. Gdzie niegdzie wyciągnęli kogo z wyra, gdzie niegdzie poszperali w majątku, wyciągnęli za ze spiżarni, ale ogólnie przed czynieniem krzywdy ich rozkaz oficera wstrzymywał. Ten zaś oficer armii carskiej, Ariefi Sutykow, bystry był i oczytany, co mu z oczu jasno patrzyło. Ludzki człek, można rzec. Tęskno mu było do ziemi ojcowej, gdzie chałupę porządno zostawił i żonę miłą, a potomek już mu wnuka zgotował. Tu go do hołotu udzielili na stopień oficera, bo jako tak uczony, a hołotę tę stanowczo i krótko trzymał. Gdy zbudził się w karczmie, dojrzewało południe. Dwóch jego podkomendnych kotłowało się jeszcze we śnie na podłodze, a diutant zaś książczynę wielkości dłoni w tajemnicy poczytywał. Oficer zezwalał mu na to, choć wiedział, że inni na jego miejscu tak by nie uczynił i że procederowi takiemu w armii nie pobłażano. Zależało mu na adjutancie, Sam w polskim mocny nie był, choć słów wiele rozumiał, bo to jakby języki bliźniacze. Potrafił się porozumieć z karczmarzem, który z kolei w posłudze miał niezgrabny ruski. Adiutant w polskim był biegły i nieraz ratował podłą sytuację. Zresztą był też jedynym w oddzieliku, z kim mądrze można było rozmawiać. Słutykow niechając śniadania, ją uzupełniać dziennik raportowy z dnia poprzedniego. Tak usiadł, by mu jasność od okna na brulion padała i zagryzionym ołówkiem nakreślił pierwsze równe cyryliki. Wtem się krzyki rozgotowały przed karczmą, z karabinu któryś palnął głośniej, jeszcze zakrzyknięto. Oficer schował ołówek, narzucił szynel i wybiegł z karczmy na drogę. Tam wóz wyprowadzono w dwa koniki zaprzężone i ładowane czymś przykrytym pledem. Carska hołota już odwijała plec i już węszyła, przerzucając pakunki. Chłopy w kożuchach i baby z okręconymi chustami głowami otoczyły scenę, zawodziły i przeklinały na łaskę pana. Oficer nie zauważył trupa, co po tamtym wystrzale mógł paść, więc wnioskował, że na postrach bronił żyto. Wstrzymał ludzi i wypytał, co zaszło. Wóz wytoczyli, wyjaśnił jeden z tych żołnierzy, co stali patrzyli. Do lasu wieść chyba chcieli, bo w tę stronę stoi. Po co? Alicho wie po co. Może kryje kogoś po lesie? Przysynastwo? Surowe, dokrzyknął jeden z tych, co na wozie szperali. Surowe mięso chcieli wywieźć. Są tylko zaintrygowane zajściem. Przywołał adiutanta i w rozmowę się wydał z chłopem, co się starostą wsi tytułował. Choć marnie wyglądał i nic dostojnie. Po co wierzycie surowe mięcho do lasu? Zapytał w rosyjskim oficer. Wierny adjutant tłumaczył. Dla drwali, co nam rąpią drzewo. Drwalom świeżo krowę ubiliście. Wędzonki nie macie? Szynki inne kiełbasy? Starosta wzrok spuścił za mamrotą niewyraźnie. Oficer przemyślał to szybko i wnioskiem jedynym, a rozsądnym się podzielił. — Ukrywacie kogoś? — stwierdził, nie pytał. — Panie drogi, a kogo mielibyśmy ukrywać w lesie? — starościna ożywił się i gorąco zaprzeczył, choć w tym gorącu jakby się lęk przewinął. — Powiem wam, starosto, kogo? — surowość głosu oficera zmiękczyła starościna. — Zbiegów wojennych. Ranionych w bitwie wczorajszej na polach, z której to my wracamy. Jadło im dowozicie, ale surowe. To nie wiem dlaczego. Żadnych zbiegów nie kryjemy. Drwale takie mięso chcą, to im takie wozimy. Kręcicie coś, starosto. Prawdę na pewno kryjecie. To wam teraz powiem. Pojedzie z tym wozem, któryś z waszych, ale pakunki zrzucicie, a zamiast nich będą moi ludzie. Wtedy się okaże, co za drwale się surowym mięsem karmią. Panie, na, na Boga! Starościna był jawnie przerażony. Dość. Zrobicie jak rozkazałem. Rediwów! Zakrzyknął do tego, co na wozie jeszcze siedział. Zrzućcie pakunki i właśnie na wóz. Sześciu was pod bronią pojedzie do lasu. Sprawdzicie, co to za rodzaj drwali. A nikogo nie ruszać. Głową odpowiadacie, by się krzywda nikomu nie stała. Kogo znajdziecie, to zwieziecie do wsi, do przeglądu, tylko grzecznie. A jak strzelać będą? To i wy możecie, ale rozsądnie i niewinnym wypadku. Rozkaz. Zrzucili pakunki w śnieg, a sami polegli na wozie i pledem się okryli karabiny tuląc. Starościna, baby i chłopi żegnali się znakiem krzyża, wiadolili zawozem, za wozem, który konie w stronę lasu powoli pociągnęły. Raz go czekał i tylko przyjął, a przecinka drogi już skryła się za kotarą śnieżnego powiewu. Oficer wpatrywać oczu nie widział sensu, zawrócił z adjutantem do karczmy. Karczmarz drywał właśnie z gąsiorkiem do tych, co się akurat przed momentem pobudzili. Oficer wstrzymał go i chołocie dzień o suchym pysku przetrzymać nakazał, żeby wódki po kątach nie opijali i ludzi nie gnębili. Sam z buty szynel na ławę rzucił, dosiadł się do stołu i do raportowania w dzienniku powrócił zajściem przerwanego. Tak mu spłynął dzionek do popołudnia, kiedy zmierzchy pierwsze ogarnęły niziną. Szarzyznę zasiały, co to się miała niedługo w nocy rozplenić. Spisał wszystko sumiennie, starannie, niczego nie pomijając, ale tak by się jego klęska w oczach dowództwa z zwycięstwem jawiła. Wiedział bowiem, że w polityckiej wojence przegrasz może nie tylko karierę, na tej zresztą mu nie zależało, ale także własny żywot dalszy. Pod wieczór kaczmasz, jakby głód jego wyczuł, przyniósł pieczystą i ziemniaków z grubymi skwarkami, sagan z kompotem i nieśmiały gąsiorem z wódeczką. Co by wątpliwości nie było, że można, byle nie za wiele. Zarzucili drwem palenisko, by żywiej i wyżej ogień rozbuzował, chłody przegnał. Ściemniało się, mroczniało, zamień sypała śniegiem, przesłaniając widoki. Szybki w oknach podzwaniały smutno wraz z podmuchami wichury. Oficer skończył raport i zapieklił się. Czemuż połowa jego dzieliku nie powróciła jeszcze z rozkazu? Z karczmarzem słowa zamienił, wypytał ile to drogi, dokąd wożą mięso. Ten na to, że ze dwie godziny na wozie. Umyślił oficer, że jeśli do rana się nie pojawią, z pozostałymi ruszy ich tropem i rozwiąże obydwie zagadki. W drugim dzienniczku zaczął spisywać to dla odmiany, co działo się naprawdę, by się sobie samemu na stare lata wspomnieć i listy do rodziny szkicował. Adjutant książczynę w wytartej okładce nadal studiował, więc im masz lampek naftowych naniósł, żeby dziennego światła na miaskę mieli, a pretensji żadnych. Hołota nudziła się wyraźnie, zaczepki szukała u kucharzyka, dziewkę podwoływała, ale oficer ich co chwilę twardym słowem do porządku przywoływał. Wreszcie któryś kości wyciągnął i grać zaczęli na podłodze jak dzieciarnia, cygarety zastawiając nieraz cenniejsze niż pieniądze. Karczmarz wyspokoił się, krzątał swobodnie za kontuarem, zagadywał czasem, nic nie przejmując się, że nikt mu nie odpowiada. Kochaczyk zerkał za drzwi spiżarniowych, a w końcu z dziewką gdzieś przepadł. Noc się stała ciałem, jakby powiedzieć można, bo zamieć się taka na zewnątrz panoszyła gęsta i groźna. Co chwilę jakby coś w kominie jęczało, na piętrze oknami trzaskało, wyło i gadało na dworze. Cień się zakradł do karczmy, rozsiadł pod ścianami, jak diabeł sędziwy obserwował carskie pacholęta. Sutyko skrobał zapamiętale, ale nagle przerwał, jakby mu ten diabeł na myśl wstąpił. Podniósł głowę z dzienniczka i rozejrzał się, a skóra na karku mu ścierpła. Okropnie się poczuł, jakby co go osaczyło w tej karczmie, oglądało węszyło. Dojrzał, choć starucha bez nogiego, drzemiącego załawał w dalszym kącie izby, to w nim jednak nikogo podejrzanego, ani niebezpiecznego nie upatrzył. karczmarz ucichł i już za miotło złapał, by omieść izbę, ale zlękniony odłożył i do kuchni poszedł. Poholenta nic nie spostrzegły, przygrywały nawzajem cygarety, które bezustannie krążyły od jednego do drugiego. Adiutant usnął nad książczyną, więc mój oficer do tobołka schowałby by hołota po cichu nie przehandlowała literatury na wódkę, czy sprośne obrazki. Nie przestawał też rozglądać się po izbie, choć nie dostrzegł żadnego czarta. Myślał jednak, że jakiś diabeł tu siedzi, ogląda, pilnuje, co by... Obcy nie uczynili nic złego pod jego dachem. Diabelska mu się zdała ta karczma, żyje o diabelskiej nazwie. Naraz z kuchni wychynął karczmarz, namaszczenie niosącym miseczkę z jadłem, zimnym mięsiwem i kartoflami. Naczynko ustawił przy progu wejściowym, zamamrotał coś do drzwi, jakby niczym niezwykłym to, co robi, nie było. – Co tam karczmarzu? – zagadnął oficer ciekaw zwyczaju. – Progi domowe karmicie? – Ano, serdeczny panie, karczmarz po raz kolejny popisał się niezgrabnym ruskim. – Ano, my tak czynimy, tylko zwyczaj taki jest jeszcze przedchrzestny, by duchy dobre ugościć, a złe ubłagać, aby w nocy nie szkodziły. Słytykow parsknął rozśmieszony. – To wam się zabobonne nie zdaje? – Karczmarz zmarszczył krzaczaste brwi, dając znać, że na jego słowa trzeba mieć i poważanie, i zlęknienie. Ano, panie serdeczne, ani trochę. A kto wie, co by nas tu nawiedziło, gdybyśmy karmić przestali? Ubawiony oficer uśmiechnął się szerzej. Za chwilę jednak skojarzył tę z inną sprawą i zimno mu się na sercu zrobiło. Dotąd bowiem połowa jego dzialiku nie powróciła z lasu, a zamięć sroga była, a ziąb przenikliwy. Cygarety wróciły do swych właścicieli w prawie uczciwej grze, pachołki pokładały się spać owinięte w szynale. Oficer skrobał w dzienniczku do późna, oddalając sen resztką sił. Ten jednak zmorzył go jeszcze przed północą i uśpił, sny niepokojące zsyłając. Noc zła była, ciężka, niespokojna, a ranek przyniósł niedobre wieści. Wysłani do lasu żołnierze nie powrócili. Wóz z woźnicą i końmi zaginął także. Biedoliły babyl przed chałupami, że je złe najdzie, że wylezie z lasu. Chłopi za widłami się rozglądali, na ruskich krzywo patrzyli. Toteż rankiem jeszcze oficer nakazał osawiałem zmęczonym podkomendnym spakować tobołki... Przyjął od kaczmarza prowiant i posiliwszy się sutą porcją jajecznicy, zagłębili w lesie waliszewskim. Pogoda nie była wyśmienita do, do marszu, zadymka pomykała wśród drzew, zasypując ślady. Śnieg im kolan sięgał, po wozie kolei nie dało wypatrzeć. Tu i tam jałowce wystrzelały znad śniegu, tam gdzie jej zaspy się wznosiły, a wszędzie proste sosny, wysoko składające się w szumiące sklepienie. Co was gnębi, panie dowódco, zagadnął adjutant srapionego wyraźnie oficera, ten natychmiast odrzekł niepokój rywając. Myślą, czemu to nie wrócili do tej pory. Jeżeli ci drwale to naprawdę stacjonująca w lesie jednostka, to nasi z pewnością zginęli albo ich najeńcy wzięli, co i nam się przydarzyć może. Mamy broń, tylko jak znajdziemy tamtych? Kaczmarz mówił o krzyżowym szlaku, żeby znaków na drzewach wypatrywać. Przyjrzał mu się oficer i podobne strapienie zauważył, jakie na jego twarzy zagościć musiało. A co was gnębi? Ano, sen miałem ciężki i nic wypoczynku przez noc. A spostrzegł spostrzegłszy, że oficer słucha z uwagą dodał ośmielony. Samo wspomnienie miciarkami po plecach przebiega. Ta karczma też coś w sobie szatańskiego miała, ale jakby mnie spytacie, co takiego, to odpowiedzieć nie odpowiem, bo choć czułem coś, dotąd nie wiem, skąd to się wziąć mogło. Ja sen miałem niespokojny, pokiwał głową oficer. Poprawił karabin, co mu się z ramienia zsunął. Co wy śniliście? Ach, ciemność, jakąś zimno i ciasnota, a w tej ciasnocie coś jęczało i pełzło, potem... Wlazło na mnie i dusić zaczęło. Wybudzałem się kilka razy i znów zasypiałem. Wtedy Zawsze to coś wracało. Ja zbyt wiele musiałem wyjeść wieczorem. Coś mi zaszkodziło albo inne licho do karczmy się przyplątało w tej nocy. Przytaknął oficer. Jemu śniły się podobne rzeczy, tylkoż nic go nie dusiło, a pełzło tylko wokół i węższyło, sapało i jęczało, jak to powiedział adjutant tyleż go to zatrwożyło, że pachołkom nakazał zaraz spowiadać się ze snów. I też podobnie mieli, a jeden we śnie ślepia śmierci zajrzał nawet, co mu na piersi przysiadła. Ci jednak zdziwienia nie okazali. Wódki popili i nażarli się, co więc mieli śnić inszego. Tak po sobie szybko stłumaczyli, co tylko za rozsądne uznał i przykazał baśnie się za nieprzyjaciela rozglądać. Po godzinach dwóch żywawego marszu szeroka przecinka wyraźnie zawęziła się tak, że szlaku dalszej wędrówki nie określiliby według drzew. Wóz mógłby zjechać dosłownie w każdym kierunku, a w każdym kierunku sosny jednako wyglądały, a śnieg tu równy był jak wszędzie dalej. Zatrzymali się błędnym wzrokiem, omijając przestrzenie w poszukiwaniu wskazówki i adjutant odnalazł ją. Kapliczka właściwie, sam krzyż do drzewa przybity... Ruszyli naprzód, nadzieją natchnieni. Trafili następny krzyż i następny. Z czasem szukanie kolejnych zabierało coraz mniej drogiego czasu. Tymczasem zadymka sunęła za nimi i wokół, rosnąc i gwałtowniejąc każdą minutą. Minęły cztery godziny, odkąd wstąpili do lasu i naraz dowódca wydał krótki rozkaz. Przypadli wszyscy do ziemi. Kilkadziesiąt metrów przed nimi potężny, ciemny kształt przycupnął między drzewami w płytkim parowie. Szczyt ginął wśród strzępiastych, sosnowych konarów, przygarbionych czapami śniegu. Fundament przesłoniły pagórki. — Co za czort! — szeptał jeden z pachołków. Podobno zamknięta kaplica — odszepnął oficer. wyglądając znad zaspy. Widzę wóz i nikogo na zewnątrz, albo się przyczaili, albo wszyscy siedzą w środku. Siedzą i grzeją dubska, niech ich mróz poćmoka. Burknął jeden chłodnik, co mu się zmarzło najbardziej. Sły był i na portki, kalesony, mokre, ciągle mruził. Dlaczego ktoś miałby zamykać kaplicę, wyraził wątpliwość adjutant. Może dlatego, że otwierały tylko od święta? Uciął dyskusję oficer. Uzgodnili pozycję, sygnał rozpoznawcze i jeli okrążyć kaplicę. Nikt z niej jednak nie wylazł, nie kręcił się wokół, nic też nie zwąciło ciszy, gdy osaczali ze wszystkich stron świątynkę. Stała czarnym kamieniem, drewnem i żelazem, ustanowiona w parowie leśnym. W pobliżu skutego lodem strumienia. Jej bryłę, niezbyt wysoką, masywną, jednako czarną, z witrażowymi oknami, z padzistym dachem, zwieńczono nieproporcjonalnie dużą dzwonnicą z połyskliwym dzwonem wśród ciasnego, drewnianego obelkowania. Oficer pierwszy stanął w parowie z bronią gotową do strzału. Obejrzał wóz, rozgrzebał zaspy. Konie padły z zimna, woźnicy ktoś przestrzelił głowę. Zamarł z nadkurzoną czaszką, spod której wykwitł blady mózg i drapieżną paniką, która przeorała jego twarz. Aura jakaś ponura panowała w parowie od czarnej kaplicy, jakby się snując. W witrażowych oknach ciemno było, ale jakby się jakieś cienie kotłowały. Wrzask w pobliżu, echo, hałas w dal powiodło, gdzie łeb mu kręciło. Oficer odwrócił się, zniósł karabin, przylgnął do ściany kaplicy i wyjrzał za węgła. Głupawe pachole wlazło, przymarznięto lekko przeręble i skąpało się po kolana, jakby mu tych mokrych portyk. nie też było. Uspokoił się, odetchnął głębiej, czując zimno w garle. Adjutant przybył pierwszy, zanim zeszły się żołnierzyki obśmiewające klnącego głupka. Obejrzeli zmartnięte zwłoki, zatupali, zatarli z zimna łapska w futrzanych rękawicach. Oficer zbadał wrota kapliczki, popchnął, ale zamknięte były, najwyraźniej osztabowane od wewnątrz. Nawoływał do środka, coby się kto odezwał, ale albo milczeli, albo odezwać się nie miał kto. Nakazał zatem sułtyko w chałocie wystawić wrota z zawiasów. Adjutant wypatrywał czegoś w lesie, w pogotowiu trzymając karabin. Pierwsza zadymka wstąpiła do parowu, osypując oddziałik pierzastymi płatkami bieli, za nią już ciągnęła większa wichura. Wrota runęły na śnieg, z kaplicy tchnęło kurzem i chlizną. Oficer polecił hołocie zbadać pod bronią świątynkę, Niedługo zamoldowano mu, że stoi pusta, sam więc przestąpił próg kaplicy i wnet go cieni przejmujących chłód wchłonęły. Od wejścia można było spojrzeniem ogarnąć kruchtę, nawę główną i ołtarz, bowiem jedną stanowiły salą. Kruchta niewielka była, z kamiennym naczyniem na wodę święconą, dalej rozprzestrzeniała się w szeroką i wysoką nawę z połamanymi ławami, rozepchniętymi pod ściany. Ta zaś półmroczna, jakby martwa, wiodła do zdewastowanego ołtarza ze zgruchotanym granitowym stołem ofiarnym, do którego po schodach trzech się wchodziło. Tu półokręgiem zamykała się wschodnia ściana pełna witraży z pnącym się po niej prostym krzyżem wysokim na czterech ludzi. Mury splatały się za sklepieniem czarnymi łukami opadającymi w masywne filary. Drapieżny szponami świeczników. Tuż za kruchtą natknął się oficer na grubo spleciony sznur zwieszający się z kwadratowego szybu wieży zamkniętego ciemnością. Na kamiennej podłodze walały się te bałki, zwinięte płaszcze i broń przynależne armii carskiej. Zwłoku brakowało, co oficer ze zdumieniem w myślach odnotował. Nie sposób było rozsądzić, co się tu wydarzyło. Tymczasem śniegowa zawierucha ściągnęła do parowu, przygoniła hołoty do kaplicy, napruszyła do kruchty. Oficer odprawił żołnierków z powrotem, kazał osztabować wrota, z powrotem wstawić na zawiasy i zablokować od środka. Postanowił przeczekać za dymką, dokonać dokładnych oględzin porzuconych żołnierskich rzeczy, w końcu zaraportować co trzeba. Hołota ponaglana w wichrzyskiem szybko zostawiła wrota. Zebrano strzaskane ławy, rozniecono ognisko pośrodku nawy, wyciągnięto prowiant i podwędzone z kuchni gąsiorki. Pościągali zimne szynele, ułożyli posłania i rozsiedli wokół ognia. Oficer przyniósł kilka tobałków i zaczął badać zawartości. Znalazł blaszane kubki, rękawice, zapasowe magazynki do broni, zegarki, medaliki i inne biżuterie zrabowane po drodze do chwały. Złote zęby wyrwane umrzykom, pamięte zdjęcia kobiet, czasem rodzin i inne bezwartościowe dlań drobiazgi w niczym umniejszające tajemnicy opuszczonej świątyńki. Nagle wnętrze rozbrzmiało matowym łomotem. Oficer drgnął na posłaniu zaskoczony hałasem. Jeden z głupków uwiesił się na sznurze od dzwonu. Pozostali i ustawili się wokół i dopingowali w wspinaczce. Skrzyknął ich, zwymyślał i posłał do sprzątania kaplicy, by z nudów nie kupieli jeszcze bardziej. Sułtykow nie znalazł żadnych notatek raportowych, co dziwne nie było, żaden z posłanych przezeń pisać nie potrafił. Jedynie poznając rzeczy swoich podkomendnych udało mu się ustalić, że tu byli. Co jednak się z nimi stało? Nie opuścili kaplicy, to było pewne, kto bowiem nałożyłby sztabę od wewnątrz. O tym pomyślał, niepokój wziął go w uścisk i nie opuścił do wieczora. Z nocą luna płomieni zastygła na ścianach, ożywiła postacie, na witrażach, spoglądające ukradkiem, nachylające ku sobie szepczące. wszystko było w dzwonnicy, kołatało do wrót, krążyło po lesie jak stado wilków. Ciemność wylęgała się z dzwonicy i rozpełzała po kaplicy, osiadając tam, gdzie nie sięgał mętny pomarańczowy blask. Hołta pokładała się na posłaniach, pozakrywała szynalami nęka na ziąbem. Oficer myślał już nad raportem, co opisać, co pominąć, jak nagiąć prawdę, by kłamstwo nie raziło dowództwa niewiarygodnością. Zaczął skrobać ołówkiem w dzienniku, ale szło mu niewyraźnie. Przestawał co chwilę rozglądał po kaplicy. Jakaś niespokojność wisiała w zimnym powietrzu. Hołota spała już powalona bezładnie na podłodze. Krzyż promieniał czarnym blaskiem, a przynajmniej tak mu się zdawało. Podobna aura zdawała się napływać od kruchty, a może od dzwonicy. Sklepienie spowiło błoki ciemności karmiące się dymem ogniska. Zkasła szarość zimowej nocy, tylko czerni wydała swe potomstwo i grające diabelsko uciechał znikłym światłem, zasiadający na trybunałach wraz ze szklanymi duchami. Sen zły zaszedł go i dopadł znienacka. Tylko raz przebudził się na chwilę, by zobaczyć stuletkę hołotnika pochylonego o dwa kroki obok, ale znów go macki koszmaru chwyciły. Rankiem ciemność cofnęła się do swej dziennej siedziby uchodząc aczkolwiek niechętnie barwnej mozaice świateł. Te zaś ujawniły puste posłanie po nieobecnym żołnierzu. Wrota stały zaryglowane tak jak dnia poprzedniego, także wykluczono więc ucieczkę żołnierza tamtędy. Również witrażowe okna nie stanowiły droga wyjścia, gdyż nie dało się ich w żaden sposób otworzyć, a wszystkie były nienaruszone. Nurtował oficera sznur od dzwonu. Po co jednak żołnierz miałby się ukrywać od dzwonnicy, tym bardziej po ostatniej reprymendzie? W końcu kaplicy obeszli, ściany obejrzeli wyłomów szukając kamieni obluzowanych komórek tajnych. Tknęło dowódcę, że może się zagubiony za potrzebą w kąt udał i coś się pod nim zapadło. Tyle znaleźli puste wnęki, dziury po pociskach świadczące o niegdysiejszej rozprawie zbrojnej w kaplicy. Nikt wierzyć nie chciał ani nie mógł, że ze zdrajcy o tyle czasu chodzili. Po żołnierzu ślad zaginął. Ponurość zapanowała wśród carskich pachołków, które raz skakały sobie do gardeł, innym razem cichły, markotniały. Otwarto wrota, by wpuścić do świątynki świeżego powietrza i więcej dziennego światła, z nimi razem śniegu naniosło, bo za zawierucha nic nie osłabła, a nawet urosła w siłę. Śnieżysta poducha już pasów im sięgała, lecz oficer postanowił poczekać jeszcze dzień. Żeby nas całkiem zasypało? Burknął jeden z drugim. Po wyglądzie poznał oficer, że jak najszybciej by się chcieli wydostać z czarnej kaplicy. W głowie mu zakołatało, czy mu jakiegoś buntu nie szykują. Przewrotu, ale... Zaniechał takich domysłów, by sobie samym myślenie szkody na łeb nie sprowadzić. I ten dzień nijako minął. Ponoszyli się tylko po przybytku, posypiali, pojadali, do gąsiorków często zaglądali. Też więc pospali się z wieczora przy ogniu, przednio odśpiewawszy repertuar pieśni burdelowych. A z rana kolejne puste posłanie stwierdzili i adiutanta brak. Tego za wiele oficerowi było. Kazał przeszukać raz jeszcze kaplicę, oczytować wrota i zbadać ślady wokół budynku. Kiedy nic nie znaleźli, ciskał się przez jakiś czas w gniewie, a potem usiadł i zaczął myśleć. Sam został z drugim podkomendnym. Umyślił, że nocą pod bronią czuwać będą senu dając. Więcej źródeł światła wtedy potrzebował. Kazał świeczniki, co w nie świece jeszcze powbijane były, zebrać i powstałeś w kablicy, szczególnie pod dzwonnicą. To za mało było, wiedział, więc zbędne szynele na szmaty darli, gorzałką podlewali, skręcali na poręcznych szczapach drewnianych. Pochodni narobili, aby nocą jak w dzień jasno było. Też śmieci zebrali, drewna, tkaniny w jedno miejsce, by cieni zbędnych nie rzucało. Posłania znieśli w jedno miejsce przy ołtarzu, skąd prócz filarów nic widoku nie przesłaniało aż do wrót. Ognisko nowe ułożyli, prowiantem się podzielili Każdy broni swej amunicji pilnował Wódki żaden nie tknął Pilnować nawet nie trzeba było A że dzień zimowy krótki był Niedługo noc znów do kaplicy powróciła Oficer leżał pod półokrągłą ścianą szynelem pod szyję okryty z pistoletem w dłoni Po lewej stronie miał ognisko i leżącego jak on żołnierza po prawej w zasięgu dłoni stał oparty karabin. Wyglądał z ponad zgruchotanego stołu, niewidoczny niemal. Na przeciw niego ciemność sączyła się z dzwonnicy. Czarnym jak smoła tumanem zalała kruchta. Czarne jej ramiona wędrowały po sklepieniu, wyraźnie oznaczając się z zwykłej, nocnej ciemności głębszym odcieniem. Palce czerni przybierały niecierpliwie, ocierając się o korony kolumn. Oficerowi ciarki przebiegły po plecach, czerni rosła przed nim i osaczała ponad nim. Wzroku nie spuszczał posuwającego się ku niemu zwartego cienia, mroczniejszego od najgłębszego mroku. Dłonie zaciśnięte na pistolecie zwilżył pot, chociaż chłód nie zelżał nie odrobiny. Wymieniał spojrzenia z żołnierzem, to ze ślepi strach wyglądał ledwo zębami, nie trzaskał. Tam ich pod krzyżem czerń zimna zalała jak dymy palonych trawis, gdy się wiatr nagle zmienia. Pochodnie widzieli rozrzucone w nawie i kruchcie. Świece zatknięte w świecznikach. Niewiele światła dawały w tej czernicy, jakby dusiła. I naraz oficer wzrok swój zwrócił na sznur od dzwonu, co z dzwonnicy się zwieszał i oddech wstrzymał. Sznur targał się i podrygiwał. Jakby złaził ktoś po nim zwierzę. Tak się zagadka rozwiązała, pomyślał w skupieniu. Tam się psie syny pokryły, gdzie zagrzeć nie mogli. A dziwił się, że śladów w śniegu nie ma. Sam ruga do żołnierza znacząco ją obserwować. W zasięgu światła się pojawił intruz i naraz oficera wątpliwości zdjęły. Człowieczo wyglądał naprawdę, ale nie po ludzku schodził. Głową w dół jak jaszczurka. Włosy mu z głowy spadały brudem splecione. Nagi był przypominał szkielet ciągnięty ciasno skórą szarą, jak popiół. Co oficer później zobaczył. Też długie palce miał ze dwa razy takie, jakie człowiek powinien mieć. Powoli się spuszczał w dół po tej linie. Jak się kołysać zaczynała, to zamierał, potem znowu pełzł, aż do posadzki do pełzu. Zlazł, skulił się na dwóch nogach cienkich stojąc, powężył, jakby i nagle spojrzał wprost oficerowi w oczy, a ten jemu jakby twarzą w twarz w stali, choć żaden się z miejsca nie ruszył. Oficera zmroziło to spojrzenie czarne i przenikliwe. Wiedział bez wątpliwości, że potworek już go odkrył. Nie odkrył jednak drugiego żołnierza, to też oficer miał mu zaskoczenia na tamtym. Potworek ją zbliżać się ku nim, a z ludzkiej twarzy potworny, nieludzki głód wyglądał. Nadal skulony z palcami szponiastymi, co jak odnurza owada przebierały. Dojrzał słutyków, że stwór patrzył oczodołami czarnymi, z których gałki oczu dawno wygniły. Szedł środkiem nawy, a choć wśród pochodni przystąpał, żadna jego cienia nie pokazała. Wzroku ślepego nie zdejmował z oficera, ten podobnie, prowadząc go niemo do zgotowanej pułapki. Zatrzymał się potworek dwa kroki przed schodkami, jakby myśl jakąś oficera wyczuł. Nie zląkł się, ale przyczaił i węszył jak zwierzę. Wtedy oficer odszarpnął szynę, ale w bok, palnął trzykrotnie z pistoletu, prawie nie celując, na postrach raczej. Znak był, żołnierz poderwał się z posłania, karabin złapał, w płaszcz zaplątał. Dostrzegł wyraźnie tę niezgrabność potworek i runął na niego z jękiem, który echem poleciał po kapliczce. Blógł się przy tym raczej w powietrzu niż biegł. Oficer opróżnił magazynek pistoletu, chybiał raz za razem, aż ranił zmorę w nogę. Ta przykulała, choć nie zwolniła, aż dopadła żołnierza i na pierś skoczyła. Długie palce zacisnęła na ramionach. Stopami zaparła w brzuchu chłodnika i zatopiła mu zębiska w szyi. Ten wrzasnął krótko, zagulgotał i przewalił na posadzkę. Oficer magazynek zrzucił, nowy załadował, opróżnił znowu, z bliska tym razem w upiora. Ani razu nie spudłował. Żaden pocisk jednak nie uczynił tamtemu widocznej krzywdy, poza dziurzyskami w tkance. Zgrzytnął zębami, rzucił pistolet, a chwycił karabin i nim dopiero, trzymając zalufy, jak Pałką się zamachnął, trafił, grzmocił upiora porządnie, ale upiór tylko syknął, złapał w zębiska nogę nieżywego żołnierza i ściągnął go za sobą z ołtarza. Powrół go szarpnięciem kusznorowi dzwonnicy. Żołnierz spluwał czarną krwią w pośmiertnych targnięciach. Oficer tymczasem obrócił karabin i z ołtarza słał w pogoń kule, które wizgały po kamieniach krzeciłej iskry. Nie dostrzegł, czy jakaś celu doszła, zakładał nowe ładownice i znowu strzelał. Upiór dowlógł trupa do sznura od dzwonu i zębiskami go nadal ściskając, ją wciągać na górę. W pogoń oficer ruszył, gotów bić się o trupa z jego oddzieliku, ale za wysoko już był potworek. Krył się już w mroku wieży, stękając z uciechy. Stracony był dla oficera żołnierz, ale niczyj dowódca nie rezygnował jeszcze z walki, póki życia swego nie postradał, którego zresztą stracić nie miał zamiaru. Poleciał znów do ołtarza, gdy potworek nadal tkwił w wieży, złapał tobołek, szynel oraz ostatni gąsiór wódki pełen do połowy i zbiegł znów pod dzwonicę. Tam koniec sznura umoczył w gąsiorku, trunkiem nasączył, rozlał jeszcze wokół, roztrzaskał w gniewnej radości gąsiorek. Odbieg i kopnięciem posłał pochodnie w kałużę. Ogień fuknął zdrowo, posłał około liny i liznął je ochoczo. Oficer patrzył z dołu, jak płomienie szybko pełznął w ślad za potworkiem. I naraz zobaczył go w jego siedzibie otoczonego gnijącymi truchłami podwieszonymi pod dzwonem. On sam siedzący pośród nich na poprzecznej belce ogryzał ostatniego trupa. Ogień rozświetlił jego twarz, rozdartą szatańską wściekłością. Na nic więcej oficer nie czekał. Gdy płonęło obelkowanie wieży, usunął sztabę w ród i skoczył żwawo na zewnątrz. Ziom zaatakował godziko, gdy żołnierz parł przez śnieżną zaporę. Zatrzymał się na chwilę dopiero za parowem: obejrzał jaskrawiające w zadymce płomienie i pognał w las tam go za dwie doby inny ruski oddział ułowił poznał mundur i rangę po odznaczeniach nakarmili go i usłuchali a po tym co im opowiedział co szalego wzięli i do wsi z trzema innymi odesłali skąd ciężarówka miała go zabrać do najbliższego wojskowego szpitala płomienie szybko się zetliły niewiele świątyńce szkodząc a temu co w niej żyło też się najpewniej szkoda nie stała z Waliszów bowiem ciągle wozy z mięsem słano, co miesięcznym zwyczajem szlakiem krzyży, by skarmić roboka z kaplicy, co by którejś nocy nie zaszło mu się do wsi. Muzyka byłażej Lindner i Jacek Brzezowski czytał Jacek Brzezowski.